W pierwszym wierszu psalmu 59 czytamy, że jest to miktam dawidowy. To słowo miktam niektórzy oddają jako złoty psalm i takich miktamów jest kilka. Jest to psalm, jak widzimy, który miał być śpiewany publicznie dla przewodnika chóru na nutę Nie zatracaj, więc jakaś taka smętna raczej nam się wydaje nuta, nie zatracaj. Jest to psalm, który jest w takiej kategorii pisany w sytuacji jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, które grozi śmiercią. I tutaj w, w, taką, w takiej nucie ten psalm miał być śpiewany. I czytamy tutaj o okolicznościach napisania tego psalmu, które są nam tutaj dobrze znane. Ten psalm został napisany, gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. I w zeszłym tygodniu z pierwszej księgi Samuela, z XIX rozdziału, czytaliśmy o tym, jak to Dawid po swojej wiernej służbie Saulowi, po wielkim sukcesie, po tym cudownym wyzwoleniu, które Bóg dał jego narodowi i po tych różnych później, kolejnych bitwach z Filistynami, które za każdym razem kończyły się sukcesem, Dawid zamiast zyskać przychylność króla, któremu tak wiernie służył, Naraził mu się. Ten król, jak widzieliśmy, nie był posłuszny Bogu. Ten król, jak widzieliśmy, krok po kroku coraz dalej odstępował od Boga. Zatracił to wszystko, czym Bóg go swego czasu obdarzył. Doszło do tego, że odstąpił od Niego Duch Pana, a przystąpił do Niego inny, zły duch, też od Pana. I ten duch go dręczył. I ten duch prowadził go do jakiejś opresji myśli, opresji serca, do stanu jakiejś depresji, szaleństwa. I ten król patrzył na tego młodego Betlejemczyka, którego Bóg tak błogosławił i z którym Bóg był. I w jego sercu rodziła się coraz większa zazdrość, coraz większy gniew, coraz większa agresja, coraz większa nienawiść. Jak widzieliśmy w XIX rozdziale i wcześniej, w osiemnastym trzykrotnie Saul rzucał w niego dzidą. I Dawid wracał i wracał i wracał na służbę. Saul doszedł do takiego stanu, w którym nawet własnego syna namawiał, żeby zabił Dawida. Doszło do tego, że otwarcie mówił, że chce go zabić. Powiedział o tym Jonatanowi, powiedział o tym swoim sługom i wysłał ich do domu Dawida, aby go zabili. Można było pomyśleć w takiej sytuacji, w takich okolicznościach, co Dawid mógł sobie myśleć. Iluż z nas mogłoby zacząć użalać się nad sobą i myśleć, po co mi to wszystko? Boże, po co było mi to Samuelowe namaszczenie na moją głowę? Czyż nie miałem dobrze, kiedy byłem na, na, na tych łąkach, pasąc owce mojego ojca? Czyż nie było mi dobrze, kiedy tam mogłem śpiewać Tobie psalmy? Kiedy tam dawałeś mi zwycięstwo nad lwem i niedźwiedziem, gdy atakowali, atakowały moje, moje trzody? Czyż nie było mi dobrze, kiedyś tam bez tego wszystkiego? Dlaczego, Boże, tak zrobiłeś? Dlaczego posłałeś Samuela, żeby namaścił moją głowę? Dlaczego sprowadziłeś mnie na dwór tego szaleńca? Dlaczego, Boże? Mógł żalać się nad sobą, mógł myśleć o tym, dlaczego, dlaczego. Tak jak często my robimy, kiedy nasze życie nie układa się tak, jak byśmy sobie chcieli. Kiedy Bóg nas do czegoś przeznacza i Bóg nas do czegoś prowadzi i po drodze przychodzi nam zmagać się z ciężarami, po drodze przychodzi nam zmagać się z takimi czy innymi wyzwaniami i myślimy sobie, przecież było tak dobrze, przecież kiedyś było mi lepiej, po co mi to wszystko. Ilu z nas przychodzą takie myśli. I wiemy, że Dawid też miał takie chwile przyszły i na niego takie momenty, takiej rozpaczy. Przyszły i na niego takie chwile, kiedy mówił, że jakbym mógł tylko, gdybym miał tylko skrzydła jak gołębica, to bym gdzieś tam odleciał na pustynię, daleko od tego wszystkiego. Ale tutaj Dawid jeszcze nie doszedł do takiego miejsca. Tutaj, jak czytamy w tym psalmie, przyszedł do Boga z tym swoim ciężarem, jako jeszcze młody chłopak, bardzo możliwe. Może nawet nie miał jeszcze 20 lat, nie wiemy dokładnie. Ale czytamy o nim wcześniej też, że był młodzieńcem. Może dwudziestoparoletni chłopak teraz już, młodzieniec, młody mężczyzna. Czytamy, że pierwsza rzecz, którą robi w tym wszystkim, to zwraca się do Boga i mówi, ratuj mnie od wrogów moich i Boże mój. I wiemy, pamiętacie, że kiedy Saul zaatakował go, to Dawid, unikając jego dzidy, mógł wyjąć tą dzidę ze ściany i mógł rzucić ją w serce Saula. Mógł rozprawić się z tym szalonym królem. Poradził sobie z Goliatem. Czemuż nie miałby sobie poradzić z tym, który drżał przed Goliatem? Ale wiemy, że tego nie zrobił. Wiemy, że uznawał Saula za pomazańca pańskiego. I w jakimkolwiek stanie Saulu się znajdował umysłu i ducha, Dawid nawet nie dopuszczał do siebie myśli, że mógłby się przeciwko niemu zbuntować. Widzieliśmy, jaką popularnością się cieszył. Cały naród o nim śpiewał. Kobiety ze wszystkich miast się schodziły i śpiewały o jego dziesiątkach tysięcy, które pokonał nad Saulowe tysiące. Bardzo łatwo, tak jak jego późniejszy syn, Absalom, mógł zorganizować rebelię i mógł obalić Saula. Cały naród stał za nim. Ale nie, nic z tego. On przychodzi z tym swoim ciężarem, z tym bólem, z tym zagrożeniem do Boga i mówi, Ty Boże, Ty Boże, ratuj mnie od wrogów moich. Obroń mnie przed przeciwnikami moimi. Ratuj mnie od złoczyńców i wyzwól mnie od morderców. I Ktoś mógłby, czytając te słowa i nie wiem z jakim sercem Dawid się modlił, kiedy tak się modlił, ale przypuszczam, że wielu mogłoby patrzeć na niego i pokiwać głową z politowaniem i myśleć, biedny Dawid, no faktycznie, tak mu się źle teraz wszystko poukładało, tak go niesprawiedliwie potraktowali, taki jego nieszczęśliwy los. I moglibyśmy patrzeć na niego i myśleć sobie, no co on teraz robi, no jedyne co może zrobić to właśnie wyżalić, może wylać swoje serce, ale, ale co to da, co to pomoże. Kiedy byśmy mogli tak stanąć z boku i widzieć całą tą sytuację z perspektywy, to tak często jak patrzymy na historię i na różne takie sytuacje, na różne takie wydarzenia, na różne takie momenty w historii, kiedy mamy jakiś tyranów, ludzi, którzy bez mrugnięcia okiem mordowali tysiące, miliony nieraz ludzi, jak Hitler, jak Stalin, jak im podobni. Którzy dla swojej wygody, dla swojej ideologii, dla swojego własnego jakiegoś yy, ubóstwienia siebie samego byli gotowi posłać innych na śmierć. I patrzymy na to wszystko. I patrzymy na, łez, na łzy tych ludzi, na ich modlitwy, na ich wołanie, Boże, ratuj nas. I możemy sobie myśleć, co, co jest, co się dzieje, dlaczego Bóg nie odpowiada, dlaczego Bóg nie, nie, nie obalił Stalina, dlaczego Bóg nie, wcześniej nie, nie, nie zatrzymał Hitlera, dlaczego Bóg nie strącił stronu Saula. Bardzo łatwo wtedy patrzeć na takie sytuacje i stracić wiarę. Bardzo łatwo wta patrzeć na takie sytuacje i powiedzieć, gdzie jest Bóg, nie ma Boga. I wielu ludzi straciło wiarę w takich sytuacjach. Wielu ludzi w takich okolicznościach powiedziało, nie może być Boga. I do dzisiaj jest wielu takich, którzy takich argumentów używają, żeby powiedzieć, nie ma Boga. I takie sytuacje są wielkimi wyzwaniami dla ludzkości. Takie sytuacje są wyzwaniami dla nas, nawet wierzących ludzi, kiedy patrzymy na otaczającą nas niesprawiedliwość i niegodziwość i różne machlojki, które ludzie robią w tym świecie. I co wtedy? Co wtedy mamy zrobić, kiedy fundamenty się sypią? Kiedy wydaje się, że nie ma na kim, na czym się oprzeć? Możemy zrobić to, co zrobił Dawid. Możemy zwrócić się z tym i włochać do Boga, który jest Bogiem na niebie i na ziemi, który ma wszelką moc. I powiedzieć, ratuj Boże, obroń, wyzwól. I Dawid przedstawia tą swoją sytuację, mówi, oto czyhają na życie moje, zbierają się przeciwko mnie możni, chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie, chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Dawid wie, że to nie jest tutaj ta sytuacja, nie jest wynikiem jakichś jego zaniedbań, nie jest wynikiem tego, że on faktycznie zaczął po cichu coś tam przeciwko Saulowi spiskować, czy coś takiego. Nie, on miał czyste serce w tej sprawie, był niewinny. Wiedział, że tutaj to nie jest owocem jakichś jego działań, to co się dzieje. Nie rozumie tego. I wzywa, i wzywa swojej niewinności przed Bogiem. I wiecie, to jest wielki argument przed Bogiem. Może Saul był ślepy na niewinność Dawida i kiedy jego syn widzieliśmy, Jonatan tłumaczył mu, na chwilę trafiło to do niego, ale jego przewrotne serce za moment odwróciło się od tych argumentów i dalej go prześladowało. To przed Bogiem taki argument jest bardzo ważny. I kiedy my, bracia, siostry, prowadzimy czyste, nienaganne życie, kiedy my faktycznie chodzimy z Bogiem, czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego człowieka. Wiele. To jest wielki argument, nasza sprawiedliwość przed Bogiem. Jeśli nie żyjemy jak ten świat, jeśli nie tarzamy się w niegodziwości, i nieprawości, jeśli nie uganiamy się za tym, za czym goni ten świat, to kiedy my stajemy przed Bogiem, nasze modlitwy wiele znaczą. Kiedy na tronie Anglii siedziała taka królowa, którą nazwano później Krwawa Mary, nikogo się wydawało nie bała, z nikim się nie liczyła, zamordowała masę chrześcijan. Ale był jeden człowiek, którego, mówi, bała się bardziej niż kogokolwiek innego. John Knox, który na kolanach modlił się. ja mówi, bardziej niż wszystkiego innego, boję się jego modlitw. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Dawid, chociaż było mu tak źle, chociaż było mu tak ciężko, wiedział, że jest niewinny. I tutaj pokładał ufność, że Bóg go wysłucha, że Bóg się za nim ujmie. I woła, ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz. Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy. Dawid wiedział, że on nie jest jedyny w takiej sytuacji. Wiedział, że jest wielu tyranów, jest wielu ludzi, którzy żyją, żyją w opresji. I ta jego sytuacja pozwoliła mu lepiej utożsamić się z sytuacją innych. To jego cierpienie pozwoliło mu lepiej współczuć, tym, którzy podobnie jak on cierpieli. I nie tylko za siebie się modlił, ale modlił się też za innymi, którzy podobnie jak on cierpieli. I modlił się o obalenie innych tyranów. I bracia i siostry, tak długo jak nam jest dobrze, tak długo jak nam się wszystko układa, jakże trudno jest nam współczuć tym, którym tak się dobrze nie wiedzie. Dobrze jest nam patrzeć z boku na brata czy siostrę, którzy mają takie czy inne problemy. Dobrze jest nam słyszeć o jakichś tam prześladowaniach w Afryce, w Azji. I to nie znaczy, że się o nich nie modlimy. To nie znaczy, że w jakiś sposób nie staramy się im współczuć. Ale jeśli by to na nas przyszło, o ileż gorliwiej modlilibyśmy się, o ileż lepiej byśmy to wszystko rozumieli. I Bóg czasami do tego dopuszcza. Bóg czasami sprawia tak, że przychodzą na nas te różne doświadczenia właśnie dlatego, żebyśmy nie stali się tacy gruboskórni i nieczuli. A taka jest nasza tendencja niestety cielesna. Że gdy nam się dobrze wiedzie, gdy nam się dobrze układa, to po prostu potrafimy cieszyć się tym, co mamy i, i starać się nawet nieraz odseparować od tego, co inni przeżywają. Nawet nie chcemy słyszeć o tym. Mówimy, bracie, ja nawet, wiesz co, weź już nie mów o tych prześladowaniach. już nie pokazuj mi tych slajdów tutaj, bo mnie to ja się źle czuję z tym. Ja nie chcę teraz myśleć o tym, ja nie chcę teraz przeżywać tego, ja nie chcę teraz jakoś się martwić tym, no co ja mogę zrobić, co ja mogę zrobić. Najlepiej po prostu nie wiedzieć o tym, najlepiej nie słuchać o tym, najlepiej sobie żyć w swoim wygodnym świadku. Tak? Ale Bóg na to nie, nie pozwala. Bóg właśnie sprawia, że Jego wybrańcy, ci właśnie sprawiedliwi, których modlitwy tak wiele znaczą, często muszą przechodzić przez różnego rodzaju boleści i trudności aby mieć miękkie serca, aby mieć wrażliwe serca, aby móc się modlić skutecznie za tymi, którzy są w potrzebach. Tak jak apostoł Paweł w jednym z listów mówi, w liście do Koryntian, mówi o tym, że na nas przychodzą liczne utrapienia, abyśmy mogli pocieszać innych, którzy są w utrapieniach, tą pociechą, którą Bóg nas pociesza. A więc jego nauka, jego słowa pociechy, wiemy, że nie były puste. Kiedy pisał do Filipian, i mówi, bracia, radujcie się. To nie pisał tego z jakiejś wyspy, siedząc sobie, wiecie, na plaży i pijąc Coca-Colę. Ale pisał to z więzienia w Rzymie. Pod rządami Nerona. Przypięty dzień i noc do strażnika łańcuchami. I mówi, Powtarzam, bracia, radujcie się, radujcie, kiedy od takiego, od takiego człowieka słyszymy takie słowa, to nabiera to mocy, tak? Kiedybyśmy to usłyszeli od takiego, wiecie, współczesnego ewangelisty, który jeździ kadilakiem i, i sobie żyje w wili i mówi, radujcie się, radujcie, Krzysztof, to dla mnie to jest puste. Ale kiedy słyszę to od brata, który spędził 30 lat w więzieniu, kiedy słyszę to od chrześcijanina, któremu obcięli nogi, który był męczony dla Chrystusa, to do mnie to przemawia? Kiedy słyszę od takiego człowieka, że on się raduje w Panu i mnie zachęca, żebym się radował, to zupełnie inaczej dla mnie to brzmi. Kiedy widzę radość w takim człowieku, kiedy widzę, kiedy taki człowiek się potrafi cieszyć Panem. Bracie i siostro, jeśli przechodzisz problemy, jeśli przechodzisz zmagania, jeśli Bóg cię wystawia na takie próby jak Dawida, raduj się w Panu. I wtedy jesteś daleko większym świadectwem niż ten, którym mu jest dobrze i mówi raduj się w Panu i wszystko będzie dobrze, niech cię Bóg błogosławi. Twoje Słowo ma daleko większą moc wtedy. Jeśli potrafisz się w Nim radować, jeśli potrafisz, tak jak Dawid, znaleźć w Nim otuchę, jeśli potrafisz skryć się w Nim i znaleźć w Nim pociechę i wzmocnienie dla siebie, dla swojego życia, dla swojego serca, wtedy Bóg cię może używać. I wielu mężów bożych, których Bóg naprawdę użył w historii, twierdziło i nadal twierdzi, że Bóg nie jest w stanie używać człowieka, zanim go najpierw nie złamie, zanim go najpierw boleśnie nie doświadczy. Dlatego, że nasza cielesna tendencja jest taka, że gdy jest nam dobrze, po prostu stajemy się gruboskórni. Po prostu stajemy się zajęci sobą i swoim, swoimi problemami. Nasz egoizm produkuje nam ciągle jakieś przyczyny, którymi się zamartwiamy i rzeczy, które dochodzą nieraz do obłędu. Ludzie zajmują się rzeczami, które jutro nie będą miały żadnego znaczenia. Ale kiedy jest ciężko, kiedy przychodzi ta, ta trudna chwila, to wtedy tak naprawdę jest możliwość oczyszczania naszej wiary, jak Piotr pisze w swoim liście, że przez te próby i doświadczenia nasza wiara zostaje poddana temu ogniu doświadczenia, który pali nas i który oczyszcza nas. Owszem, są tacy, którzy w takich momentach się załamują. Są tacy, których wtedy wiara się okazuje nie być prawdziwa, nie być szczera. I okazuje się, że tak naprawdę nie mają wiele. Tak jak Pan Jezus mówi, to są ci, którzy są jak to, jak to ziarno zasiane na tą glebę, gdzie przychodzą prześladowania, gdzie przychodzą ucisk i wtedy odpadają. Wtedy już nie wierzą. Tak długo jak wszystko szło dobrze, tak długo jak wszystko się układało po ich myśli, jak wszyscy bracia i siostry wydawali się aniołami wchodzącymi po ziemi, i zbory wydawały się po prostu doskonałe pod każdym względem. Tak długo, jak mieli pieniądze i pracę i zdrowie, to okej, okay, bo fajnie było być w kościele. Ale kiedy zaczęły się doświadczenia, kiedy się okazało, że ten brat zawiódł i tamta siostra nie taka i z tym się jakoś nie da dogadać i z tym są jakieś problemy i w moim własnym życiu jakoś coś nie tak i że ja widzę tutaj w sobie jakieś, ciągle mam z tym problem i z tamtym problem i, i, z, i z tym sobie nie radzę i z innym sobie nie radzę. To są tacy, którzy w takich momentach mówią dosyć. Ile będę się z tym męczył? Ile będę się z tym zmagał? Mam dosyć. I odchodzą. Ale są inni, którzy właśnie w takich sytuacjach, tak jak Dawid, padają na swoje kolana i wołają, Boże, ratuj. Boże, wyzwól. Boże, ocknij się. Przyjdź na pomoc. I doświadczają czegoś nowego z Bogiem. I jak Słowo Boże mówi, czekają na Niego, czekają i zaczynają nabierać nowych sił podnoszą się w górę jak orły i na skrzydłach mukną i są użyteczni dla Boga. I Bóg może ich gdzieś wyżej postawić, może im więcej powierzyć, może ich bardziej używać. Aż do momentu, kiedy znowu ich serca zaczną się troszeczkę wznoś wbijać w pychę, do momentu, kiedy znowu potrzebują kolejnego ciosu. Tak jest z nami bracia, siostry na tej ziemi. Nie łudźmy się, nie jest tak, że już kiedyś tam przeszliśmy wszystkie próby, kiedyś tam, żeśmy już swoje dostali i teraz po prostu przed nami autostrada do nieba. Nic z tych rzeczy. Musimy się z tym liczyć, że w naszej cielesności wciąż potrzebujemy nowych batów. Wciąż potrzebujemy nowych kłód na naszej drodze. Wciąż potrzebujemy się potnąć od czasu do czasu i upaść na nos, aby sobie uświadomić to, o czym Daniel dzisiaj czytał, że to nie na nas samych, że to nie na jakiejś organizacji, że to nie na ludziach, ale na Chrystusie musimy polegać całym naszym życiem i że bez Niego nic nie możemy uczynić. Nic. Że jesteśmy całkowicie zależni od niego. Że tak jak zaczęliśmy własce, taki własce mamy trwać aż do końca. Tak jak przyszliśmy w pokorze nie mając nic i w naszych nędznych łachach prosiliśmy go o przebaczenie i oczyszczenie naszego serca, o zmianę naszego życia. tak i dzisiaj nie mamy nic bez niego. W nim mamy wszystko. Ale jeśli od Niego odejdziemy, jeśli od Niego odstąpimy, cała nasza siła chrześcijańska, cała nasza mądrość, cała nasza wiedza nic nam nie pomogą. Wszyscy zginiemy bez Jego łaskawości, bez Jego ręki, która nas łaskawie prowadzi. Dawid opisuje troszkę tych swoich prześladowców i używa tutaj takich graficznych obrazów, porównując ich do psów. I kiedy my myślimy o psach, to myślicie może o moim Maksie, który mieszka, mieszkał przy budzie i taki, wiecie, mały psiak. Ale kiedy Dawid mówi o psach, to mówi o psach swoich czasów, o dzikich zwierzętach, które wychudzone, wygłodniałe, biegały po ulicach, których ludzie się bali, które przepędzali, które warczały, które rzucały się na jakiekolwiek resztki jedzenia. Mówię o takich zwierzętach i do takich psów ich przyrównuje. Wieczorem, mówi w wierszu siódmym, wracają, ujadają jak psy i kręcą się po mieście. Oto pianę mają na ustach, z niewagi są na wargach ich. Któż bowiem to słyszy? A więc to o takich ludziach mówi. I wiemy, że tutaj z jednej strony jest jakiś obraz samego Saula. I w jakiejś mierze Dawid też tak postrzegał jego posłańców, którzy przyszli go zabić ale czy teraz ma drżeć, czy teraz ma się bać, czy teraz ma się gdzieś zaszyć w jakąś najgłębszą norę? Mówi, ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich. Ty śmiejesz się, Boże, z nich. Ty szydzisz ze wszystkich narodów. Mocy moja, Ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. Dawid widział, Saula na swym tronie widział jego wściekłość doświadczył tego na własnej skórze już kilkakrotnie widział szaleństwo tego człowieka i widział że, że, że jego sytuacja po ludzku rzecz biorąc jest kiepska ale też wiedział że jeśli Bóg będzie po jego stronie to cała ta sytuacja dla Boga jest po prostu śmieszna Bóg w ogóle nie jest tak jak On wystraszony, ani zastraszony, ani cała ta sytuacja nie przerasta go, ani nie jest dla niego jakimś wyzwaniem, z którym Bóg sobie łamie głowę, co teraz ma zrobić, ale Bóg po prostu się śmieje z tego Saula. Bóg się śmieje z jego dzit, Bóg się śmieje z jego wysłańców. To po prostu jest śmieszne, że oni porywają się na Bożego Pomazańca, na tego, którego Bóg wybrał, na tego, którego Bóg sobie upatrzył. Że oni myślą, że są w stanie coś przeciwko niemu zdziałać. Bo po prostu się z tego śmieje. tak samo mówi z innymi narodami. Tak samo z tymi wszystkimi innymi władcami. Wszyscy ci władcy, wszyscy ci wielcy ludzie. Cóż oni mogą wskórać, jeśli będą walczyli z samym Bogiem? Cóż mogli zdziałać faryzeusze i uczeni w piśmie, kiedy wezwali uczniów i wychłostali ich? Nawet jeden spośród nich, Gamaliel, wziął ich, wziął ich na rozmowę i mówi do nich, Dajcie spokój tym ludziom, bo może się okazać, że walczymy z samym Bogiem, a to niebezpieczna walka. Któż mu stawi czoła? Któż jest tak potężny jak on? Któż ma takie zasoby jak on? Kto waży się walczyć z Bogiem? Mocy moja, Ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. To musi być nasza bracia i siostry, modlitwa w każdym trudnym czasie. My mówimy czasami, trzymaj się, bracie, trzymaj się, chłopie. <grywa> Nie wiem, czego mamy się trzymać, jak tak mówimy, ale dobrze jest trzymać się Boga jako naszego, naszej twierdzy. Dobrze jest Jego się trzymać. Pewnej opoki, pewnej skały, pewnego schronienia. I Dawid wie, że Bóg mu wyświadczy łaskę w następnych wierszach z nadzieją, z ufnością już. Zaczyna przechodzić w tę fazę dziękczynienia. Bracia i siostry, jeśli szczerze pokładamy naszą ufność w Bogu, jeśli szczerze z ufnością składamy na Niego nasze ciężary, to nie jest tak, że wstajemy i nadal narzekamy. To nie jest tak, że wstajemy i nadal jesteśmy obciążeni. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jeśli nie masz tego ukojenia w Chrystusie, jeśli Go nie znajdujesz, obawiam się, że nie przychodzisz tak, jak należy przychodzić. Nie chcę dokładać do Twojego ciężaru, nie chcę Cię jeszcze pogrążać w Twojej rozpaczy, ale zgodnie z tym, co Słowo Boże mówi, wydaje mi się, że w swojej przewrotności serca gdzieś nie umiesz po prostu złożyć tego ciężaru na Boga. Ja też czasami nie umiem. To nie to, że ja to i mówię jako ten, któremu zawsze się to udaje. Jestem przekonany. Na podstawie tego, co mi Słowo Boże gwarantuje, że jeśli na Niego złożymy nasze ciężary, to czytamy, że Jego pokój będzie strzec naszych myśli, naszych serc w Jezusie Chrystusie. To nie znaczy, że wszystko od razu się zmieni, to nie oznacza, że emocje od razu odejdą, ale jest ten Boży pokój, który wstępuje na nas. Jest, to, jest ta ufność, jest ta radość, która przepełnia nasze serca nawet w tym smutku i zaczynamy nawet nieraz poprzez łzy z ufnością dziękować Mu. I chwalić go za to, co wiemy, że uczyni w swej dobroci dla nas. Może nie tak dokładnie, jak my sobie to wyobrażamy, ale wiemy, że jego myśli są dobrymi myślami. Jego zamysł to zbawienie, to życie. Wiemy, że Bóg nie znajduje przyjemności w jakimś pastwieniu się nad nami. To nigdy nie jest Boże serce. Kiedy nas doświadcza, kiedy nam pozwala płakać, kiedy nam pozwala cierpieć, to jest w tym jego dobry cel. To jest w tym jego dobry zamysł. To jest to zbawienne dla nas. To pozwala nam czasami zobaczyć właśnie taką ulotność naszego życia, słabość naszych sił, słabość ludzi, którzy mówili, że bez Boga sobie poradzą, że nie potrzebują Boga. Bóg pozwala na te rzeczy, aby nam coś objawić, aby nas czegoś nauczyć, w swej dobroci, w swej miłości. Bo nie chce pozwolić nam, żebyśmy taką skorupę obrośli, że dojdziemy do takiego stanu jak Saul, kiedy Bóg mu dawał tyle dowodów, że to, co robi, jest złe. Przemawiał do niego przez swojego proroka. Później będzie wielokrotnie przemawiał i teraz przemawia przez Dawida. A ten jest, jest, ma już tak zatwardziałe serce, tak kamienne, że żadne argumenty do niego docierają. Jego syn przemawiał do niego. Słudzy Saula, kochali Dawida, to ten, ten człowiek miał tak zatwardzone serce, że po prostu to wszystko nie do niego nie docierało. To jest straszne, kiedy do, do czegoś takiego dochodzi. Pamiętacie, co działo się w Egipcie? kiedy Faraon zatwardził swoje serce. I tam niedawno się dowiedziałem, że jest inne słowo hebrajskie użyte, kiedy jest mowa o tym, że kiedy Bóg zatwardził jego serce. Tam są Inaczej jest powiedziane, kiedy on zatwardził swoje serce, bo o tym czytamy. I inne słowo jest, kiedy jest powiedziane, że Bóg zatwardził jego serce. U nas jest to to samo tłumaczenie, a w hebrajskim są dwa różne słowa. To słowo, które jest użyte na Faraona, że on zatwardził swoje serce, to jest takie słowo, które oznacza skałę, oznacza ciężar, oznacza wagę, że on rzeczywiście zrobił swoje serce twarde. Ale to, co, które Bóg użył, to jest takie słowo, które oznacza warownia, które oznacza twierdza, które oznacza umocnić coś, co tam było. A więc Bóg tak naprawdę utwierdził to, co było w Faraonie. To, co on już miał w swoim sercu. Jak patrzymy na Saula, to jest dokładnie ta sama sytuacja. I tak naprawdę apostoł Paweł też pisze o tym w liście do Rzymian, kiedy mówi, że Bóg wydał ich na łup ich porządliwości. Kiedy ludzie sprzeciwiali się prawdzie. Kiedy ludzie nie chcieli uznać Boga, który jest objawiony w stworzeniu. Kiedy zamienili nas na stworzenie Zaczęli czcić stworzenie Kiedy stali się głupi, mieniąc się mądrymi To czytamy, że Bóg ich wydał na łup jeszcze, jeszcze utwierdził w nich to wszystko Jeszcze umocnił w nich to wszystko Także zaczęli dopuszczać się jeszcze gorszych Jeszcze bardziej haniebnych grzechów I taka jest kolej rzeczy, bracia, siostry Jeśli my zatwardzamy nasze serca Jeśli my sprzeciwiamy się Bogu To Bóg może to w nas utwierdzić To Bóg może jeszcze bardziej Nas zatwardzić jeśli Bóg nas mówi, nie rób tego, nie grzesz, nie wracaj do tego bagna, a my sprzeciwiamy Mu się i sprzeciwiamy Mu się i usztywniamy nasze karki, to Bóg może nas wydać na łup tego. I możemy stać się niewolnikami tego grzechu. Możemy stać się zupełnymi nowo, na nowo niewolnikami grzechu. Przecież ile raz nas Nowy Testament o ty, przed tym ostrzega? Abyśmy nie pobłażali ciału. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy nierozumnie zbliżają się nawet do grzechu ale żebyśmy z dala od wszelkiej nieprawości się trzymali. Dlaczego? Dlatego, że dajemy diabłu przystęp, a z drugiej strony Paweł mówi, komu się oddajecie w niewolę, tego niewolnikami się stajecie. I co gorsza, Bóg może to utwierdzić jeszcze w nas. Tak jak utwierdził to saulowe zatwardziałe serca. I żadne argumenty nie były w stanie go przekonać. Na chwilę tak. Na chwilę on się był w stanie ocknąć. Na chwilę, i zobaczymy jeszcze łzę uroni nawet. Jeszcze będzie płakał i Dawida synem nazywał. Ale nic nie zmieni jego kursu. On cały czas ten sam kurs zatracenia, który coraz głębszy się staje w jego życiu. Ale Dawid mówi, Panie, Ty wyświadczysz mi łaskę. Bóg, wiersz 11, mówi, Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją. Bóg ukaże mi klęskę wroków moich. Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój. Rozpędź ich mocą swoją, i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą. I tutaj w tym wierszu Dawid taką ważną myśl zawiera, jeśli chodzi o te Boże rozprawianie się z bezbożnymi. Widzimy, że są okresy historii, kiedy wydaje się, że Bóg śpi. Tak jak tutaj Dawid modli się, ocknij się, Panie, tak jakby Bóg zasnął. Wiemy, że Bóg nie śpi, wiemy, że Bóg cały czas czuwa, Wiemy, że Bóg jest świadomy tego wszystkiego, co się dzieje, ale z naszej perspektywy czasami tak wygląda, jakby Bóg spał. Modlimy się, wołamy, prosimy i wydaje się, że nie ma odpowiedzi. Ale Bóg w swojej łaskawości daje odpowiedź w swoim czasie. I patrząc na historię Słowa Bożego i patrząc na historię Kościoła, widzimy, że to nie jest tak, że bezbożność bez końca się panoszy. Przychodzi kres ludzkiej bezbożności. Tak jak przyszedł kres za czasów Noego, dla całego świata, tak jak przyszedł kres dla Sodomy i Gomory, tak jak przyszedł kres w innych okresach historii, kiedy Bóg musiał nawet swój lud wypędzić z ziemi, którą im dał i posłał ich daleko do obcej ziemi. Tak samo Bóg zapowiada kres wszelkiej bezbożności. Oczywiście z nadzieją patrzymy na ten kres ostateczny, kiedy Bóg rozprawi się ze wszelkim złem, kiedy Bóg wybije zęby wszystkim swoim wrogom. I ci wszyscy, którzy dzisiaj mają jakąkolwiek moc, by mu się przeciwstawić, albo w międzyczasie oddadzą się w posłuszeństwo jemu, albo zostaną pozbawieni wszelkiej mocy. Zostaną całkowicie rozbrojeni. Ale nawet i tutaj na ziemi, chwała Bogu, Bóg daje nam oglądać upadek bezbożnego. Daje nam nawet tutaj na ziemi oglądać to, że ci, którzy się panoszyli, ci, którzy mienili się wielkimi, ci, którzy nazywali swoimi imionami miasta, upadli i obrócili się w niło. Czyli tak jak Księga Przypowieści mówi, ich imię zgniło. Tak jak imię Nerona i im podobnych pozostały w niesławie. Kto dzisiaj nazywa swojego syna Neronem? Adolfem. Może Adolfem nazywają? Niektórzy nie wiem. On się bał na syna Adolfem. Ale pewnie są tacy jeszcze. Ale ich imiona zgniły. Ludzie patrzą na nich z pogardą. Natomiast sprawiedliwie jaśnieją. I tak jak tutaj Dawid w tym psalmie też dziękuję i modli się, wie o tym, że potrzebujemy tego, aby nie zapomnieć o Bogu. My tego potrzebujemy jako ludzie. Potrzebujemy tych choćby niewielkich dowodów tego, że Bóg teraz już rozprawia się z bezbożnym, że już teraz rozprawia się z niesprawiedliwym. I wiecie, że Dawid się tego doczekał. Musiał długo na to czekać. Wiele lat upłynęło, zanim się tego doczekał. Ale przyszedł ten Dzień gdyby ręka Boża dosięgnęła Saula. Słowa ich warg to słowa grzeszne. Niech uwikłają się w pysze swej, zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią. Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie. Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi. I kiedy czytamy słowa takich psalmów, dzisiaj nam jest trudno się z nimi utożsamić. Myślimy sobie, Przecież Pan Jezus powiedział nam, abyśmy błogosławili, a nie przeklinali. Pan Jezus powiedział nam, byśmy miłowali swoich nieprzyjaciół, abyśmy nie złożyczyli, nie oddawali złem za złe, ale dobrem za złe. Nawet gdy policzkowani jesteśmy, nie mamy w ten sposób odpowiadać. A jednak w Słowie Bożym znajdujemy takie sytuacje, gdzie ludzie Boży tak się modlili. I o coś takiego prosili. Co my mamy z tym zrobić? Jak my to mamy na dzisiaj przełożyć? Zauważcie, że w Nowym Testamencie też jest mowa o tym, że Bóg jest Bogiem pomsty i mówi, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I jesteśmy również wzywani do tego, aby oddać pomstę w rękę Boga, aby samemu się nie mścić, aby samemu nie podnosić tego kamienia, który na nas został rzucony, ale aby zostawić to Bogu. I wiedzieć, że jest dzień, który Bóg ustanowił, w którym będzie sądził świat przez Jezusa Chrystusa, którego ustanowił w sędzią wszelkich rzeczy. I to bracia siostry jest, było, jest i było tuchą dla tych wszystkich, którzy cierpieli, którzy cierpią z powodu sprawiedliwości. Wiedząc, że to nie jest tak, że ci bezbożni, którzy dzisiaj wydają się opływać dostatki, którym wydaje się dobrze wieść, którzy uciskają innych... I żyją na krzywdzie innych ujdą bezkarnie takiego, takiego życia my znajdujemy pociechę i znajdujemy otuchę w tym, że Bóg będzie ich sądził owszem, daleko bardziej pragniemy, tak jak Bóg pragnie aby się upamiętali, aby żyli, aby pokutowali i o to się przede wszystkim modlimy o to, o to wołamy, Panie daj im upamiętanie daj im pokutę, żeby nie zginęli Bóg nie pragnie śmierci grzesznika Bóg nie raduje się śmiercią grzesznika i my nie powinniśmy się radować z drugiej zaś strony, jeśli grześnik się nie upamięta, jeśli pozostanie nieugięty, winien jest kary. I nasze serca domagają się sprawiedliwości. Szczególnie kiedy nas to dotyka, kiedy nam ktoś wyrządzi niesprawiedliwość, kiedy ktoś nasze dziecko skrzywdzi, kiedy ktoś naszego brata czy siostrę uciska. To nie chcemy, żeby Bóg po prostu nie zauważył tego i puścił to płazem. Chcemy, żeby Bóg się tym zajął, żeby odpłacił. I tak jak powiedziałem, historia jest pełna dowodów na to, że Bóg odpłaca. Ale one są tylko zapowiedzią, są tylko cieniem tej strasznej odpłaty, która czeka bezbożnych w dniu sądu. Tak jak Sodoma i Gomora czytamy, są tylko zapowiedzią tego strasznego sądu, który czeka wszystkich bezbożnych. Jeśli człowiek się nie upamięta, jeśli człowiek nie zwróci się do Chrystusa ze złamanym sercem, świadomy swojej grzeszności, świadomy swojej nieprawości, prosząc Go o łaskę, o przebaczenie, Czytamy, że Sąd Boży już na Nim ciąży. Już teraz jest potępiony. Już teraz jest zgubiony. Już teraz nie ma dla Niego nadziei. Jeśli nie uzyska jej w Chrystusie. Jeśli nie zwróci się do Chrystusa. Tylko w Nim jest nasza nadzieja. Tylko w Nim jest nasze zbawienie. I oczywiście tego Bóg pragnie. Ponad potępienie grzesznika. Pragnie zbawienia grzesznika. Pragnie upamiętania grzesznika. Ale jeśli grzesznik się nie upamięta, może oczekiwać tylko Sądu. Czytamy, że dla takich nie ma żadnej nadziei, ale jest tylko straszne oczekiwanie gniewu i sądu Bożego. I to musimy grzesznikom mówić, bracia, siostry. Nie możemy im tylko mówić o Bogu miłości, nie możemy im mówić tylko o Bogu łaski, ale tak jak ten psalm mówi o Bogu gniewu i o Bogu sądu, takiego Boga musimy im przedstawić, bo On takim Bogiem jest. Nie możemy im przedstawiać fałszywego Boga, który mówicie dzisiaj pijak siedzi na tym i my powiemy Mu, Jezus Cię kocha. On tak, Jezus mnie kocha, chwała Bogu. I kolejnego sechausta. bo Jezus go kocha, Jezus go akceptuje, Jezus jest dobry dla Niego. Jezus go nie będzie sądził. Jezus mnie kocha, pewnie cieszę się, że mnie kocha, Uśmiechnij się do Ciebie. Ale on musi usłyszeć też, że Jezus powiedział, że jest miejsce, gdzie nikt z nas nie chce się znaleźć, gdzie jest wieczny płacz i zgrzytanie zębów gdzie jest ogień wieczny, który pali, gdzie jest robak, który nie umiera, który trawi duszę, który trawi ciało, jakiekolwiek będzie to ciało, wzbudzone ku skażeniu. Straszna wieczność dla tych ludzi. Oni muszą o tym wiedzieć. Nie tylko o tym, że Jezus ich kocha, bo oni opacznie rozumieją tą miłość Bożą. Oni nie rozumieją tej miłości w kontekście zbawienia. Rozumieją ją w kontekście swojej cielesności, swojej upadłości i tego, że po prostu Jezus im wszystko wybaczy, że Jezus wszystkich kocha, On wszystkich przyjmie, Jezus jest fajny, ale to nie o takiej miłości czytamy w Słowie Bożym. Czytamy o miłości, która jest czysta, która jest święta, która wzywa każdego grzesznika do pokuty, do upamiętania, do szukania zbawienia w Chrystusie. A więc taka modlitwa, jak tutaj tą znajdujemy, jest, myślę, modlitwą, która w jakiejś mierze oddaje nasze, nasze pragnienie, poczucia sprawiedliwości. I Dawid też w tej sytuacji, kiedy wiedział, że sam nie może podnieść ręki na Saula. Kiedy wiedział, że nie może się bronić. Kiedy jedyną nadzieję mógł pokładać w Bogu. W Nim też pokładał nadzieję sądu. I znowu tutaj jeszcze ponownie opisuje tych swoich prześladowców, porównując ich do tych psów. Wieczorem wracają, ujadają jak psy kręcą się po mieście. włóczą się, szukając żeru. A jeśli się nie nasycą, to warczą. Więc to tak jak wiecie, w takim stanie jak człowiek jest, to jest tak do góry i zaraz na dół. Do góry i na taka huśtawka emocjonalna. Z jednej strony ufamy, zaczynamy się modlić, coś tam już zaczynamy, światło jakieś się pokazywać, ale za chwilę patrzymy, a to te psy wokół las latają, ci, ci złoczyńcy, te, tu źle i tam coś się tak nie dzieje i, i znowu na dół gdzieś tam spadamy i, i znowu zaczynamy się martwić. Ale mówi Dawid, ale ja, ale ja nie pozwolę, żeby to mi ogarnęło, nie pozwolę, żeby mnie to pochłonęło, nie pozwolę, żeby mnie to przytłoczyło, ale ja opiewać będę moc Twoją, będę śpiewać o mocy Twojej. Co za czas, żeby śpiewać, kiedy wokół Jego domu stoją ludzie, aby rano przyjść i Go zabić. Czy to jest czas, żeby śpiewać? Co to za czas był, żeby Paweł i Sylas zakłóci w, w kajdany w najgłębszym lochu, Mieli śpiewać i opiewać wspaniałość Bożą. Co za czas dziwny. To nie pasuje, prawda? Śpiew do takiego miejsca. A jednak to jest czas, kiedy powinniśmy śpiewać, bracia, siostry. To jest czas, kiedy powinniśmy chwalić Boga. Kiedy jest nam źle, kiedy jest nam ciężko. To jest czas. Niekiedy już przejdziemy przez Morze Czerwone i nasi wrogowie już wszyscy zatopieni. Wtedy jest łatwo śpiewać. O, Wtedy serce się samo wyrywa, żeby śpiewać. Nie wtedy, kiedy Józef został zabrany z więzienia i postawiony przed faraona, ogolony pięknie i obrany w szatę i uhonorowany. Wtedy wspaniale, jest łatwo śpiewać, ale jakże ciężko jest śpiewać tam w lochu. Jakże ciężko jest śpiewać, kiedy jesteś otoczony przez psy, które warczą. A jednak to jest czas, żeby śpiewać. Tak jak apostoł Paweł pisze z więzienia do Filipian i mówi... Radujcie się w Panu w dobrym czasie, kiedy macie kieszenie pełne pieniędzy i zdrowie z was tryska. Nie. Powiedział, radujcie się w Panu zawsze. Zawsze. Powtarzam. Mówi, radujcie się, radujcie się zawsze. I wiem, że to nie jest łatwo, bracia, siostry. Wiem, że to nie jest naturalne. Wiem, że naturalnie chcemy się nad sobą użalać i chcemy, żeby jeszcze inni się nad nami użalali. To jest naturalne. Wszyscy mamy to. Jak mi jest źle, to ja bym się gdzieś zaszył, i niechaj mi nikt nie widzi. Jak ktoś mnie widzi, to niech zobaczy, jak cierpię, i nade mną się troszkę poużala, i powspółczuje mi. Tak jest, ale to nie pomaga. To nie znaczy, że nie trzeba współczuć z współczującym. Nie zrozumcie mnie źle. To nie znaczy, że nie należy płakać z płaczącymi. Oczywiście mamy to robić. Mamy współczuć. Mamy płakać. Ale mamy też pójść dalej. tak? Mamy zachęcić. Tak jak on tutaj. On się wypłakał już. On się już wyżalił. On już powiedział Bogu, co go, co, go, co go boli. I teraz nie będzie siedział w tym dołku cały czas. Ale mówi, teraz czas, żeby chwalić. Teraz jest czas, żeby dziękować. Teraz jest czas, żeby wznieść moje oczy do góry. I Panie, uwielbiać Ciebie w tym trudnym położeniu. Ja opiewać będę, śpiewać będę o Twojej mocy, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mojej niedoli. Mocy moja Tobie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy. Bracie i siostro, gdziekolwiek dzisiaj jesteś, z czymkolwiek się zmagasz, nie duś tego w sobie. Nie dźwigaj tego ciężaru sam. Masz dobrego Boga, który Cię kocha, który chce Ci pomóc. Jakkolwiek może wydawać się Twoje położenie trudne, może już wiele razy modliłeś się, może już próbowałeś tego i tamtego i nie wychodzi. I jest ciężko. I myślisz sobie, dlaczego, Boże? Dlaczego mnie to wszystko spotyka? Dlaczego ja się z tym wszystkim zmagam? Ja nie wiem, ale Bóg wie. I to, co obiecuje w swoim słowie, to to, że współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy go miłują. We wszystkim, to znaczy również w tych trudnych sytuacjach, również w tych cierpieniach, również w tych zmaganiach, w tych bólach. I on współdziała, to nie jest tak, że on sam działa, to nie jest tak, że my się użalamy, my cierpimy, a on swoje robi ku dobremu, nie, on współdziała ku dobremu. Kiedy my do Niego przychodzimy, kiedy my na Nim polegamy, kiedy my mówimy Panie, ja nie mogę, ja nie wiem, ja już nie rozumiem, ja już nie wytrzymam. Tak? Cokolwiek powiemy, jakkolwiek wyrazimy nasz ból naszego serca i naszą frustrację i nasze lęki i to wszystko, z czym się zmagamy, ale mówimy, ale Ty możesz, ale Ty jesteś moją twierdzą, ale Ty jesteś moją opoką, ale będę Tobie ufał, będę na Tobie polegał, będę się Ciebie trzymał i będę Tobie śpiewał, będę Ci dziękował, od rana będę polegał na Twojej łasce, będę się Tobą karmił, będę się Tobą weselił, bo Ty jesteś moją ucieczką, bo Ty jesteś moją twierdzą. Bracie i siostro, czy już tego nie doświadczyliśmy? Czy Bóg Ci nigdy w życiu nie pomógł? Czy Bóg nie okazał Ci łaski? Czy Bóg nie przyszedł Ci z pomocą, kiedy wołałeś do Niego, wołałaś do Niego, droga siostro? Ileż to razy okazał nam łaskę? Ileż to świadectw słyszeliśmy? Ileż to dowodów? Jego dobroci oglądamy wokół siebie. Ufaj Mu duszo, nie martw się. Nie rozpaczaj. Jeszcze będziesz sławić Boga. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu. I niechaj Jego łaska Cię wzmocni. Niechaj Jego moc Cię poprowadzi. Abyś tak jak Dawid, chociaż widzimy, przyszło mu jeszcze wiele cierpieć. Przyszło mu jeszcze wiele się zmagać. To w następnym wierszu, miałem nadzieję, że dzisiaj tam się udam, ale myślę, że trzeba tutaj się zatrzymać, to widzimy, że kiedy są ci prześladowcy, jest już ta, daje się, nadchodząca śmierć. Bóg daje mu ucieczkę. Bóg daje mu ratunek. I Bóg posyła go do człowieka, który ze zrozumieniem go przyjmuje. Posyła go do Samuela, który namaścił jego głowę. Kiedy ojciec tam go zawołał z pastwiska, jako najmłodszego syna, o którym prawie zapomniał. I przychodzi do Samula, Samuela i może mu wszystko powiedzieć. Może otworzyć przed nim swoje serce i wyżalić się I Bóg dał mu takie ramię, którym go otulił w Samuelu. Dał mu pocieszenie i dał mu też dowód swojej opieki. Cudowny dowód swojej opieki, niezwykły dowód swojej opieki kiedy Saul posyła trzy razy oprawców żeby się rozprawili z Dawidem i dzieje się coś fenomenalnego zaczynają prorokować i nie mogą nic robić i sam Saul ja się za niego wezmę, przychodzi i też zaczyna prorokować jak Bóg pozwoli tym się dokładnie za tydzień zajmiemy to jest niesamowite co tam się dzieje i to jest bardzo pouczające bracia, siostry w dzisiejszych czasach dla nas bardzo pouczające kiedy Duch Boży działa w człowieku nieodrodzonym kiedy Duch Boży działa w sercach ludzi, którzy Go nie znają, a my na to patrzymy i im głowę, jak to możliwe? Jak to możliwe, że Duch Boży może działać w nieodrodzonych sercach, a jednak może? Tak jak w Saulu działał. I ludzie stawiają się, czy i Saul między prorokami? O no, tak, jest wielu Saulów, którzy są między prorokami, ale prorokami nie są. Są między dziećmi Bożymi, ale dziećmi Bożymi nie są. Ale o tym za tydzień. Jak Bóg pozwoli Powstańmy proszę do modlitwy Panie nasz dziękujemy Tobie Za Twoje słowo Cenne słowo Twoje Dobre słowo Twoje Panie dziękujemy Że nie musimy słuchać mądrości ludzkiej Nie musimy wymyślać Jak sobie radzić z życiem Jak sobie radzić z naszymi problemami jak radzić sobie z tym wszystkim, co nas przytłacza, co nas obciąża po ludzku? Tak wielu ludzi wokół nas jest zagubionych, próbowali tego i tamtego. I są rozczarowani, są rozgoryczeni, sfrustrowani, bo nie znają Twojego słowa, nie mają Twojego światła, błądzą w ciemności, potykają się. Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jest światłością dla naszych nóg. Jest lampą na naszych drogach, mądrością od ciebie. Panie, dziękujemy Tobie za ducha Twojego, który bierze to słowo i sprawia, że jest więcej niż tylko treścią jakiejś, jakiegoś, jakiegoś pokarmu dla naszego umysłu, ale czyni je prawdziwie pokarmem dla naszych serc, dla naszych zgłodniałych dusz. Dziękujemy, Panie, że przemawiasz do nas, że pouczasz nas i Twoje słowa są dobre. Nawet jeśli czasami nas trochę bolą, nawet jeśli czasami gdzieś zatykamy nasze ucho, bo nie chcemy słyszeć Twojego napomnienia, to Panie, jeśli tylko otworzymy nasze uszy, jeśli tylko otworzymy nasze serca, jeśli tylko wsłuchamy się w Twój głos, to musimy przyznać, że Twoje słowo jest dobre i prawdziwie wnosi życie w nasze serca. Zapieczętuj to Słowo w naszych sercach, Panie. Pomóż nam o Nim rozmyślać. Pomóż nam, Panie, z tego Słowa wziąć to wszystko, czego potrzebujemy. Każdemu z nas udziel w naszej potrzebie. Szczególnie, Panie, proszę o tych spośród nas, którzy są obciążeni, którzy są utrapieni, którzy myślą, że już dłużej nie wytrzymają, którzy są zniechęceni. Proszę, Panie, byś ich zachęcił tym Słowem by nie zatrzymywać się w tym biegu, ale wyprostować te omdlałe kolana i dalej biec wytrwale, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, pokładając swą ufność w Tobie, Panie, że nie zostawisz, nie opuścisz, ale tak jak zacząłeś dobre dzieło w nas, tak będziesz je pełnił aż do dnia Twojego. Prosimy, kochany Panie, prosimy o Twoje pocieszenie, o Twoje wzmocnienie, o Twoją zachętę i o Twoje rozwiązanie tych problemów, o pracę dla tych, którzy potrzebują pracy, o zdrowie dla tych, którzy są chorzy, o pokój w tych domach, gdzie jest konflikt, o zbawienie dzieci, które jeszcze Ciebie nie znają, Panie, o przemianę ich serc. Te wszystkie troski, Panie, które mamy, na Ciebie chcemy złożyć, wiedząc, żeś dobrym Bogiem, i chcemy to czynić z dziękczynieniem, z uwielbieniem, z oczekiwaniem na to, jak odpowiesz na naszą modlitwę. Amen.